Cześć moi drodzy, witajcie Mówi do was Piotr Witam wszystkich bardzo serdecznie Cieszę się bardzo, że znowu mogę do was przemawiać Żartowałem, nie przemawiać, ale po prostu mówić Przemawiać może na przykład prezydent Albo jakiś inny polityk Ktoś bardzo ważny Ktoś kogo słucha w skupieniu wiele osób ja na szczęście tylko mówię, a nie przemawiam Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji Dzisiaj chciałbym przeczytać kilka listów Uwielbiam dostawać od was e-maile Dziękuję wam za nie z całego serca Zawsze z przyjemnością czytam o tym, jak szybko się uczycie, z przyjemnością odpowiadam na wasze pytania. Czasami piszecie trochę o sobie. To wszystko zawsze jest bardzo, bardzo ciekawe dla mnie. Pozwólcie, że przeczytam wam kilka fragmentów e-maili, które od was dostaję. Na przykład Michelle z Włoch pisze Słucham twojego podcastu Codziennie i myślę, że twoja metoda jest interesująca i skuteczna. Niestety nie potrafię napisać bardzo dobrze. Zacząłem uczyć się języka polskiego dla miłości. Czekam, mieszkam z Aleksandrą, która jest oczywiście z Polski. Dziękuję bardzo za e-mail, dziękuję za wiadomość. Myślę, że dobra motywacja to najlepsza gwarancja sukcesu. A przecież miłość to najlepsza motywacja. Michel, życzę Ci wszystkiego dobrego, szybkich sukcesów w nauce języka polskiego i oczywiście dla Was obojga. Wszystkiego dobrego. Od Basi z Belgii dostałem ostatnio e-mail Basia zna już kilka języków i napisała do mnie tak. Uwielbiam siedem sekretów Steve'a Kaufmana. Wszystko jest prawdą. Używam tę samą metodę, ponieważ wiem, że za każdym razem, gdy uczyłam się nowego języka, to jest jedyna skuteczna metoda. To działa, jeśli jesteś zanurzony w języku. Zaczynałam naprawdę mówić płynnie po angielsku i niemiecku po trzech, czterech tygodniach mieszkania z rodziną Kiedy byłam w szkole, miałam bardzo złe stopnie z angielskiego Potem byłam na wakacjach w angielskiej rodzinie, a potem język angielski stał się moim zawodem Dlaczego dzieci uczą się języka tak szybko? One nie myślą o tym, czy gramatyka jest ok, czy nie Dzieci słuchają i mówią z błędami oczywiście Znowu i znowu Całkowicie się z Basią zgadzam Dzieci nie boją się błędów Nie myślą o gramatyce Dzieci chcą się dogadać Chcą się porozumiewać Chcą mówić do innych dzieci Chcą mówić do dorosłych Właśnie ta chęć Porozumiewania się Pozwala dzieciom Na bardzo szybką Naukę Język jest tylko Narzędziem do Porozumiewania się I nie musimy mówić bez błędów Wystarczy, że Rozmawiamy Jeśli rozmawiasz z kimś po polsku Nawet z błędami to właśnie jest to, do czego dążymy. Dzięki, Basiu, za e-mail. Dostaję od Was również wiele podziękowań. Ostatnio Eugeni napisał do mnie tak: Piszę do Ciebie, żeby podziękować za Twoją świetną pracę. Twoja metoda jest naprawdę najlepsza. Trzy miesiące temu przeprowadziłem się. Do twojego państwa Czyli Polski I nic nie umiałem po polsku Teraz piszę list Bez pomocy słownika Przecież wiem, że robię błędy Myślę, że nie mógłbym Nauczyć się polskiego Na taki poziom Bez twoich podcastów Życzę powodzenia I czekam na następne podcasty Dzięki Eugenii Dziękuję za bardzo miły list. Z przyjemnością czytam takie wiadomości. Dajecie mi mnóstwo energii. To bardzo mnie motywuje do dalszej pracy. A chciałbym przeczytać Wam jeszcze jedną wiadomość. Tę wiadomość dostałem od Heleny, która napisała. Dzień dobry. Mieszkam w Polsce, w Białej Podlaskiej i uczyłam się języka polskiego w Rosji Ale teraz prawie nic nie rozumiem Wszyscy Polacy mówią po polsku bardzo, bardzo szybko i niewyraźnie I mi się wydaje, że nie dam rady Chcę się poddać Droga Heleno, nie poddawaj się To najgorsze, co możesz zrobić nie wiem jak uczyłaś się polskiego, czy dużo słuchałaś, czy oglądałaś polskie filmy. Codzienny język polski to coś zupełnie innego niż język polski na kursie, w szkole. Jedyną radą jest jak najwięcej słuchać i jak najwięcej rozmawiać z ludźmi. Na szczęście... Mieszkając w Polsce Nie powinnaś mieć z tym problemu Jednak najgorsze Co możesz zrobić To poddać się I przestać się uczyć Jeśli poddasz się To stracisz wszystko To czego się nauczyłaś I cała nauka Cały ten czas Będzie stracony Cała nauka nie będzie miała sensu Pamiętaj, że Nauka języka Trwa dość długo Ale jeśli robisz to codziennie I konsekwentnie To nie ma takiej możliwości Żebyś nie nauczyła się Pozdrawiam Cię Helenko Bardzo serdecznie I trzymam za Ciebie kciuki Bardzo mocno Jestem pewny, że jeśli się nie poddasz To za pewien czas Będziesz się śmiała Z tego, że Chciałaś kiedyś się poddać Czekam na kolejne wiadomości od Ciebie i jestem pewny, że dasz radę. Tylko nie możesz się poddać. Pamiętaj, czekam na list od Ciebie. Za miesiąc napisz do mnie, jakie zrobiłaś postępy. Moi drodzy, dostaję od Was również pytania i dziś chciałbym odpowiedzieć trochę szerzej na pytanie, które dostałem od Antona. Anton napisał tak. Piotr, proszę, nagraj podcast o różnicach pomiędzy muszę a powinienem. Sporo ludzi, którzy uczą się języka polskiego, nie wiedzą, jaki wyraz w jakiej sytuacji używać. Niekiedy sam mylę się. Dziękuję. Okej, okay, świetny pomysł. Dzięki za pytanie, Anton. W takim razie biorę się do roboty. I już odpowiadam na to pytanie Posłuchajcie Moim zdaniem to jest tak Czasownik musieć, powinien Dodam tu jeszcze czasownik mogę Te czasowniki mówią nam o konieczności wykonania czegoś Zanim opowiem o znaczeniu każdego z nich To chcę zwrócić waszą uwagę na to jak Używamy tych czasowników. Są to tak zwane czasowniki modalne, czyli takie, po których kolejny czasownik jest w bezokoliczniku. Czyli na przykład muszę iść, muszę jechać, powinienem przeczytać, mogę zostać i tak dalej. Zawsze po tych czasownikach kolejny czasownik jest w podstawowej formie, czyli w bezokoliczniku. To nam bardzo ułatwia, bo nie musimy odmieniać czasowników, które występują po musieć, powinien albo móc. Opowiem teraz o znaczeniu każdego z nich, a potem pokażę kilka przykładów, więc będziecie mogli zobaczyć jak to wszystko działa w praktyce. A muszę wam powiedzieć, że warto dobrze poznać te czasowniki, bo są bardzo często używane. Sami widzicie, właśnie użyłem czasownika muszę. Hmm. Musieć znaczy być do czegoś zobowiązanym, czyli nie mieć innego wyjścia. Z tych trzech czasowników Musieć, powinien, mogę Czasownik musieć jest najmocniejszy Jeśli muszę coś zrobić I nie zrobię tego To stanie się coś bardzo złego dla mnie Musieć ma najmocniejsze znaczenie Kolejny z tych czasowników To czasownik powinien to bardzo dziwny czasownik, bo występuje tylko w niektórych formach. Na przykład nie można użyć go w czasie przyszłym. Jeśli mówię, że powinienem coś zrobić, to znaczy, że warto, żebym to zrobił. Jeśli tego nie zrobię, to nie stanie się nic złego, ale lepiej będzie, jeśli to zrobię. Czasami używa się czasownika powinien w znaczeniu musi. Na przykład jeśli powiem każdy powinien płacić podatki, to znaczy, że każdy musi płacić podatki, bo ten, kto nie płaci podatków, ten dostanie karę. Jeszcze słabszy w znaczeniu jest czasownik móc. Jeśli mogę Coś zrobić. To znaczy, że nie muszę tego zrobić, jestem w stanie to zrobić, ale nie ma konieczności, żebym to zrobił. Rozumiecie? Móc ma jeszcze jedno znaczenie. Móc to znaczy również potrafić coś zrobić. Jeśli powiem, mogę mówić po polsku. To znaczy, że umiem, potrafię mówić po polsku. Ale może to znaczyć, że mam taką możliwość. Nikt mi tego nie zabrania. Z reguły nikt nie zabrania mówić po polsku. Chociaż kiedyś w czasach zaborów dzieci nie mogły mówić w szkołach po polsku, tylko po rosyjsku. Zatem móc to znaczy umieć coś albo Mieć pozwolenie na coś. Dobrze, starczy tych teorii. Myślę, że o wiele szybciej nauczycie się używać tych słów słuchając przykładów. O wiele łatwiej uczyć się słów właśnie z kontekstu. Zawsze to polecam. Dlatego przygotowałem kilka przykładów z użyciem słów musieć, powinien i móc. Posłuchajcie krótkiej historyjki, a właściwie dialogu, który dla Was przygotowałem. Ok? Zaczynamy. Co robisz? Przygotowuję się do egzaminu w szkole. Dużo masz jeszcze do roboty? Muszę przeczytać jeszcze trzy książki. Nie powinieneś zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę. To prawda, ale musiałem najpierw zrobić inne ważne rzeczy. Co będzie, jeśli nie zdążysz przeczytać wszystkiego i nie zdasz egzaminu? Jeśli nie zdam jutro egzaminu, to mogę to zrobić w następnym terminie. A, to dobrze. W takim razie nie musisz się denerwować. Powinienem już iść, bo ucieknie mi ostatni autobus. Nie spiesz się. Możesz pojechać moim samochodem. Nie będę go używał. Dzięki. W takim razie mogę napić się jeszcze herbaty, zanim pojadę. Nie mogę już dłużej gadać. Powinienem już brać się do roboty, bo naprawdę jutro nie zdam. Myślę, że teraz lepiej już rozumiecie różnicę w znaczeniu muszę i powinienem lub powinnam, jak mówią dziewczyny. Mężczyźni mówią powinienem to zrobić, a kobiety mówią powinnam to zrobić. "Zmuszę i mogę jest łatwiej, bo kobiety i mężczyźni mówią tak samo muszę albo mogę to zrobić. Powinienem zwrócić waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na przeczenie. Jeśli mówię, nie mogę tego zrobić, to znaczy, że albo nie umiem tego zrobić, albo coś mi nie pozwala tego zrobić. Na przykład, nie mogę naprawić samochodu, znaczy nie umiem. Nie udaje mi się naprawić samochodu. Jeśli natomiast powiem tu nie możesz pływać, to znaczy tu nie wolno pływać. Tu jest zakaz pływania. Jasne? Dalej. Nie powinienem albo nie powinnam. Znaczy lepiej, żebym tego nie robił, nie robiła. Na przykład... Nie powinieneś chodzić po ciemku w tej okolicy. Znaczy, lepiej nie chodź po ciemku w tej okolicy. Lepiej, żebyś tego nie robił. Możesz chodzić po ciemku, ale dobrze by było, żebyś tego nie robił. Nie powinieneś chodzić po ciemku. Ok. Natomiast jeśli powiem, nie muszę jutro iść do pracy... To znaczy, że nikt mnie do tego nie zmusza Nie ma takiej konieczności, żebym szedł jutro do pracy Nie muszę czegoś zrobić To znaczy, że mogę to zrobić, jeśli chcę Ale jeśli nie ma takiej konieczności To tego nie robię Nie muszę tego robić Rozumiecie to wszystko? Mam nadzieję, że tak jeśli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, nie rozumie, jak używać yy, słów musieć, powinien, móc, to proszę, napiszcie o tym w komentarzach. Postaram się później jeszcze jakoś to dodatkowo wyjaśnić. Moi drodzy, mam dla Was jeszcze propozycję. Napiszcie, jaki macie. Największy problem z językiem polskim. Jestem bardzo ciekawy, czy problemem jest na przykład znalezienie czasu na naukę, czy problemem jest mała ilość materiałów, a może problemem jest to, że język polski ma coś trudnego w sobie, jakiś szczególnie trudny aspekt, trudną rzecz. Coś, czego nie możesz się nauczyć. Jest coś takiego? Jeśli zechcecie napisać, yy, co sprawia wam trudności, to być może będę mógł wam pomóc, robiąc kolejne podcasty. Może potrzebujecie więcej motywacji, a może potrzebujecie wyjaśnień na jakiś temat. Dajcie znać, napiszcie w komentarzach, a ja postaram się rozwiązać ten problem. Na koniec chciałbym wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Czasami pytacie mnie, czy kupując któryś z programów premium 100 DPS albo 365 DPL jesteście automatycznie w klubie VIP. Moi drodzy, klub VIP... To zupełnie inna sprawa. Jak to czasami mówimy, zupełnie inna para kaloszy. Na stronie realpolish.pl w tej chwili znajdziecie dwa programy premium, czyli właśnie 100 historiek po polsku lub jak to nazwałem 100 DPS, 100 Daily Polish Stories i 365 innych historiek które możecie ściągnąć do swojego komputera i potem słuchać. Mamy również klub VIP, czyli klub VIPów, czyli klub online, gdzie można oglądać krótkie filmiki. Subskrypcja tego klubu to coś innego niż 100 historiek i 365 historiek. Mam nadzieję, że teraz to jest już zupełnie zrozumiałe. To są dwie inne rzeczy. Klub VIP, to są filmiki do oglądania, a tamte programy premium to są rzeczy do ściągnięcia do siebie, do komputera i do późniejszego słuchania. Jeśli mówimy o klubie VIP, to chcę Wam powiedzieć, że właśnie w tej chwili dodaję tam nowy kurs który nazywa się Wiedza o Polsce. Jeśli subskrybujecie klub VIP, to macie dostęp do tego kursu bez problemu i bez dodatkowych opłat. Jeśli nie jesteście w klubie VIP, a chcecie poznać ten kurs, to możecie wstąpić do klubu VIP. Będziecie mogli obejrzeć kurs i wszystkie filmiki, które już są w klubie. A także te, które przez cały czas dodaję. W tej chwili jest już ponad 100 filmików w klubie VIP. Zachęcam, jeśli nie znacie klubu, to spróbujcie. Zawsze można zrezygnować, jeśli Wam się nie spodoba. Ale powiem Wam, że niewiele osób rezygnuje. Zapraszam bardzo serdecznie. Kochani, to już wszystko na dziś. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję również za gwiazdki, które dajecie mi na iTunes. To bardzo mi pomaga. Jeśli podoba Wam się mój podcast, jeśli lubicie to, co robię, poświęćcie chwilkę czasu i napiszcie krótką opinię, krótką recenzję i ocencie podcast. Dajcie mi gwiazdki. Cóż, tym razem to już naprawdę koniec. Jak zwykle mówił do Was Piotr Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa A i jeszcze jedno, Helenka i inni, którzy macie zamiar się poddać. Obiecajcie, że nie poddacie się. Trzymam za Was kciuki i czekam na wiadomości od Was. Czekam na wiadomości, jak idzie Wam nauka polskiego.